Chwała Panu Bogu. Chwała Bogu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w imię naszego Pana i Zbawiciela, umiłowanego Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Bardzo się cieszę bracia i siostry, że dzisiaj mogę tutaj dzisiaj razem z Wami być, bardzo się cieszę, że mogę Was widzieć. Przyjechaliśmy do Was z bardzo daleka, bo aż z Anglii i przesyłam Wam gorące, serdeczne pozdrowienia z naszego zboru z Londynu, z dzielnicy Edward. I e, naprawdę Panu Bogu dziękuję, że doprowadził nas tutaj Ponieważ droga, którą tu mieliśmy była bardzo rozkopana I nawet przez chwilę zabłądziliśmy Ale dzięki Panu Bogu e, znaleźliśmy z powrotem drogę Także wierzę, że Pan Bóg chciał, żebyśmy tutaj dzisiaj byli z Wami Jestem Panu Bogu za to bardzo wdzięczny Ponieważ dla mnie jest to wielki zaszczyt, móc być wśród Bożego Ludu I móc też nazywać się dzieckiem Bożym Ja wierzę, że to jest z Bożej łaski i z Bożego miłosierdzia Słóżmy proszę nasze... Kochany Księgi Życia, na Ewangelii Pana Jezusa według Ewangelisty Łukasza, rozdział drugi, od 36 do 38. I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego i była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godziny wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Chwała Panu Bogu, bracia i siostry, w czasach, w których żyła prorokini Anna, były to czasy, gdy jeżeli ktoś chciał mieć bliską społeczność z Panem Bogiem, to musiał często przebyć bardzo dużą odległość, aby e, znaleźć się w jedynym właściwie miejscu na tym świecie, w którym przebywała chwała Boża i była to świątynia w, Je w Jeruzalem, w stolicy Izraela. I była to bardzo ol olbrzymia świątynia, był to bardzo okazały budynek, który rzucał się w oczy. I ja wierzę, że wiele osób w tym czasie bardzo pragnęło być blisko w społeczności z Bogiem, ale w tamtym czasie ta społeczność była możliwa tylko w tym miejscu i często ludzie musieli przemierzać ogromne odległości, aby spotkać się z Panem Bogiem, aby oddać Jemu chwałę. Ci, którzy mieszkali bliżej, mieli takie szczęście, że mogli być bardzo często w tej świątyni, ale ci, którzy mieszkali dalej, to taka wyprawa dla nich często trwała kilka dni, może kilka tygodni, nawet kilka miesięcy. Także często bywało tak, że może raz w życiu ktoś był jedynie w tej świątyni. Wiemy, te, wiemy też, że obowiązkowo raz w życiu przynajmniej jeden, każdy Izraelita musiał być w tej świątyni, aby spotkać się ze swoim Bogiem. Ci, którzy mieszkali bliżej mieli dużo większe szczęście. Tutaj widzimy Annę, która miała wielkie Pragnienie przebywać z Panem Bogiem i ona postanowiła tuż po śmierci swojego męża zamieszkać w tej świątyni i przebywać blisko Pana Boga przez resztę swojego życia. A więc widzimy człowieka, który miał wielkie pragnienie być blisko Pana Boga i gotowość tej osoby na to, aby zrezygnować zupełnie ze wszystkiego, co otacza z czego mogła korzystać, aby być blisko Pana Boga. Ja dziękuję Panu Bogu, że my dzisiaj, bracia i siostry, nie musimy już stawiać takich budynków, nie musimy jechać taki kawał do Jerozolimy, choć dzisiaj byłoby to dla nas na pewno dużo prostsze, ponieważ moglibyśmy wsiąść w samolot i przelecieć do Izraela i zajęłoby to kilka godzin. Dzisiaj nie musimy, bracia i siostry, mieć wspaniałego wielkiego, wielkiej świątyni, która będzie się rzucać wszystkim w oczy, aby zaprosić Pana Boga, żeby Jego duch spoczął w tym miejscu. Dzisiaj też dziękuję Panu Bogu, że nie jesteśmy ograniczeni tylko do jednego dnia w tygodniu Tak jak Izrael, do sabatu, do soboty, w której mogliby się spotkać z Panem Bogiem Dzisiaj mamy tą możliwość, bracia i siostry, mieć społeczność z Panem Bogiem przez cały czas Każdego dnia, przez siedem dni w tygodniu, w naszych sercach Ponieważ Pan Bóg przez krew swojego Syna, przez to, że Pan Jezus zapacił za nas ofiary na krzyżu i spłacił za nas dług I przez to, że Pan Bóg wylał na nas Ducha Świętego My możemy dzisiaj być Jego świątynią I dzisiaj Pan Bóg mieszka w, nas, w naszych sercach Dzisiaj nie musimy mieć wielkich budynków, wspaniałych, okazałych świątyń Dzisiaj wystarczy, że nasze serce jest czyste I to jest miejsce, w którym Pan Bóg chce przebywać Bracia i siostry, jest to coś wspaniałego Dzisiaj nieważne, gdzie się spotkamy, czy jest to las, czy jest to łąka może być to dom, może być to sala, w której się znajdujemy. Ale mamy społeczność z Panem Bogiem przez czystość naszego serca, ponieważ jest napisane, że tylko czystego serca oni będą oglądać chwałę Bożą. Bracie i siostry, Anna jest dla mnie takim przykładem człowieka, który bardzo pragnął spędzać czas ze swoim Bogiem. Poświęciła ona całe swoje życie, aby być blisko Boga. Nie wiem, czy w czasie, w którym ona żyła na tej ziemi, czy było równie tak dużo pokus i tak wiele przyjemności, które nas otaczają, ale wierzę, że na pewno też jakieś były przyjemności, z których ona zrezygnowała. Dzisiaj, myślę, że dzisiaj jest dużo trudniej, ale pośród tego świata, pośród tego wszystkiego, co nas otacza, bracia i siostry, my również możemy mieć taką społeczność. Możemy mieć taką społeczność w duchu, w głębi naszego serca, w naszej duszy, jest to społeczność, do której Pan Bóg chciał nas doprowadzić, ponieważ ta świątynia była tylko zalążkiem tego, co Pan Bóg przygotował dla nas. On przyszedł do nas, do naszych serc. Dzisiaj my nie musimy już chodzić w jakieś miejsca wyznaczone. Dzisiaj w naszych sercach mieszka Bóg. I mamy z nim społeczność, czy śpimy, czy pracujemy, czy jesteśmy w domu, czy jesteśmy gdzieś w autobusie. Wszędzie cały czas możemy być pełni ducha, być blisko z naszym Panem. I dziękuję Panu Bogu, bracia i siostry, że my dzisiaj nie musimy składać już też tych ofiar, które musiał składać Izrael, aby przebłagać Pana Boga za swoje grzechy. Dzisiaj nie musimy hodować specjalnie zwierząt do tego, specjalnie je zabijać i tak dalej, i tak dalej. Została złożona jedna ofiara na krzyżu, ofiara doskonała, ofiara Bożego Syna Jezusa Chrystusa, który otworzył do nas drzwi do życia duchowego, do pełni społeczności z naszym Bogiem. I chcę Wam, bracia i siostry, powiedzieć też, że bardzo ważne są zgromadzenia. Także jeżeli nawet mamy społeczność w domu i przez cały czas, bardzo ważne, abyśmy się wspólnie gromadzili. Ja nie chcę tego umniejszać, tylko ja uważam, że zgromadzenie jest aspektem życia chrześcijańskiego. Tak jak czytanie Słowa Bożego, czy modlitwa jest budowaniem relacji z Panem Bogiem, relacji z wierzącymi najważniejsze jest to, co mamy w sercu, najważniejsza jest czystość naszego serca, dbanie o to, aby serce było czyste, aby Pan Bóg chciał mieszkać w naszym sercu, aby unikać wszelkiego zła i wszelkiego grzechu, aby nasze serce nieustannie było otwarte na działanie Boże. Ważne jest zgromadzenie i Panu Bogu Powinniśmy być bardzo wdzięczni za to, że Bóg daje nam możliwość spędzenia czasu ze sobą i powinniśmy zabiegać o ten czas, ponieważ spędzać czas z dziećmi bożymi to spędzać czas z Jezusem Chrystusem, ponieważ każdy w nas, jako świątynia Boża, mamy Ducha Bożego, a więc spędzając czas ze sobą, spędzamy czas z Bogiem. Także powinniśmy być, bracia i siostry, bardzo Bogu za to wdzięczni. Jednak chciałbym nas jeszcze uczulić, że być w społeczności Bożej to być w Duchu Świętym, nieustannie. Bracia siostry, otwórzmy proszę dzieje apostolskie, rozdział 17, werset 24. Bóg, który stworzył świat, wszystko co na nim, ten będąc Panem, nieba i ziemi, nie mieszka w świątyni ręką zbudowaną, ponieważ Pan Bóg zamieszkał w ludzkim sercu. To był docelowy plan Boży, aby przebić się przez tą warstwę naszego ja, naszego ego, naszej dumy I aby wejść do głębi naszych serc i móc mieć z nami nieustanną relację To to nie jest tylko nasz obowiązek, bracia i siostra, jest to wielki przywilej Móc obsować z Panem Bogiem nieustannie każdego dnia Do tego nas zachęcam, do gorącego duchowego życia Do tego, abyśmy stawali się ludźmi duchowymi Bo tylko w duchu możemy mieć społeczność z Bogiem, który jest duchem to jest ważne dla nas, wszystkich, dla mnie i dla was, bracia i siostry, abyśmy z każdym dniem przybliżali się do Pana, stając się ludźmi duchowymi. Niech Pan Bóg błogosławi to słowo w nas. Amen.